Jest sobota, 15 sierpnia 2020 roku. Słuchacie właśnie 303 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Negzik, Mando. Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich słuchaczy. I jego uciekający przed mordercą kolega, czyli Szymas. To ja. Witam Was wszystkich. Dzisiaj ponownie spotykamy się, by porozmawiać o obrazie, który jest dostępny w ramach usługi HBO GO, a mianowicie o filmie I Ty Możesz Być Mordercą. Jest to produkcja sprzed dwóch lat chyba dajże z 2018 roku, której reżyserem jest Brett Simmons, znany jakoś tam Fanom Grozy, bo odpowiadał: stworzył wcześniej Husk, Małpią Łapkę i jeszcze Bestie z 2014 roku. Scenariusz napisał ze swoim stałym partnerem Tomasem Pi Vitailem i jeszcze z drugim panem, który jest absolutnym no name'em bez innych dokonań. No właśnie, scenariusz. Czy tutaj na, jest tam... na IMDB? To jest w sumie pięciu twórców podanych za scenariusz. Ale z tego, co tak na szybko przejrzałem ich filmografię, to oni chyba te same filmy robili. Jeden z nich gdzieś tam miał slasher ten serial na swoim koncie, ale co ciekawe i tutaj przed sekundą trochę się zaskoczyłem, bo oprócz trzech scenarzystów, którzy są podani, dwaj są ze zdjęciem, trzeci nie, to mamy dwóch jakiś twórców pod, pod zakładką scenarzystów. Jako tak, jako cre creator. Ale... I tutaj jest mhm. Chuck Wendig, czyli to bestalencie, które pisze książki gwiezdnowojenne. Także, <śmiech> także się trochę zdziwiłem, bo, bo, bo ten film jest no, dużo lepszy niż jego książki. Może on podrzucił pomysł i ktoś inny to napisał. <śmiech> No bo no, za scenariusz tak sensu z tych, to odpowiada właśnie Simons, Vital Vital i jakiś trzeci. No dobra, właśnie. Ale Ty w ogóle kojarzysz Simonsa, te jego inne filmy. Bo dla mnie to jest taki twórca trochę właśnie z drugiej ligi, który gdzieś tam właśnie. Nawet nie obejrzałem w końcu tych jego filmów, bo zawsze widziałem, że ono oceny mają średnie i tam jakoś wypływają, ale niekoniecznie w pozytywnym świetle jako takie mech. Znaczy wiesz co, ja dosłownie przed chwilą przejrzałem filmografię trochę, znaczy może nie zaskoczony, ale zobaczyłem, że jest sporo horrorów, ale już w tej chwili nie jestem w stanie rozróżnić, e, które filmy były przy reżyserze, które przy scenarzystach. Widać, że materię znają, bo te horrory kręcą, ale ja nie znam tych tytułów. Gdzieś tam u któregoś Sharknado przebijało jedynka i dwójka i, i jeszcze coś tam mi mignęło, co kojarzyłem, a tak ja nie widziałem nic z tego. E, mm -hmm. i, i nawet nie wiem, czy to są dobre filmy, czy to nie są dobre. Okej, okay, no i teraz, tak jak poprzednio myślenie, o samym tym obrazie też nie słyszałeś wcześniej, przed naszą nie, rozmową? Nie, nie. Ty mi dałeś listę, co bym sobie mógł obejrzeć, to jest druga rzecz z tej listy. Nie słyszałem o tym w ogóle. Hmm. No to dla słuchaczy, którzy też o tym filmie nie słyszeli, słówko o fabule. Otóż głównym bohaterem jest opiekun na obozie letnim, na takich no, amerykańskich koloniach o imieniu Sam. Poznajemy go w dość nietypowym momencie, bo akurat ucieka przed seryjnym mordercą, ukrywa się w jednym z domków letniskowych i dzwoni do Chuck, do Charloty, do swojej przyjaciółki, która jest fanką horroru i... W... Jego zdaniem powinna wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji. Jak już słyszycie, mamy więc trochę grozy, trochę komedii, trochę takiego poziomu meta, no i Czak oczywiście wspiera swojego przyjaciela, wypytuje go o różne rzeczy, by ustalić pewne fakty i wykorzystuje swoją wiedzę, by mu doradzać. Niestety dla sama Czak dochodzi do wniosku, że sam może być mordercą, przed którym sam ucieka. No i czy tak jest naprawdę, a jeżeli tak, to czy Czak wymorduje wszystkich, czy może zginie z ręki Final Girl? Tego dowiecie się już w trakcie sensu, a my sobie troszkę podyskutujemy. Ta Podejrzewam, było... że tego dowiedzą się z podcastu, bo to, to się rozwiązuje ta sprawa w pierwszych 20 minutach. To ciężko o filmie byłoby rozmawiać, nie zdradzając tego. Ale jak to się po, po rozwinie dalej, no to już nie powiemy. No nie. No, Ogólnie sam tytuł cały, mówi, cały nie? film jest zrobiony w taki sposób, że jest mocno niechronologicznie i cały czas na zasadzie rozmowy. Sam nie, nie rozmawia cały czas z Chuck, rozłączają się na, na, na niektóre momenty, ale do końca gdzieś tam na każdym etapie slashera, w każdym punkcie przełomowym slashera gdzieś tam łączą się ze sobą i ona mu daje instrukcje I, I to jest tak, że on nie pamięta za bardzo, co się wydarzyło. To nie jest obóz z dziećmi. Chociaż nie, dzieci, nie, dzieci były na wcześniejszym obozie, bo oni co roku ci, ci opiekunowie organizują obóz. Wydaje mi się, że ten tutaj konkretnie obóz... To znaczy nie, nie, nie obóz, To jest obóz, na dzieci jeszcze nie dotarły. No, spotkanie z organizatorami z obozu. Oni wszyscy przyjeżdżają i mieli spędzić tam weekend, przygotować obóz i teraz Jesteśmy już na etapie, gdzie mamy wielki napis, bach na, na ekranie, martwych opiekunów mnóstwo. Bo tutaj co jakiś czas pojawiają się takie napisy na ekranie. No i czak, wypytuje go różne rzeczy i my się cofamy w niektóre miejsca. I, I mamy na przykład martwych opiekunów pięciu, albo martwych opiekunów jeden, żebyśmy wiedzieli jak to się zaczęło, albo martwych opiekunów zero. I, mm -hmm. i to nie jest liniowo ten film podany. On, oni cały czas rozmawiają i, i ona na przykład go pyta, a ilu... Jest... Zginęło, a kto był pierwszy, od czego to się zaczęło, a, a, a jak to wyszło? No i my tak skaczemy po, przez długi czas po tym, co się wydarzyło Ale wcześniej, tutaj... a dopiero gdzieś Warto tam w którymś dodać, momencie przechodzimy do bieżących nie jest wydarzeń. Tak zamieszane, bo tak, tylko to jest uzasadnione fabularnie, tak, gdyż sam z pewnych przyczyn nie może sobie przypomnieć pewnych wydarzeń. Mhm. Tak jest. No i jak ci się to podobało, tak, właśnie, no bo punkt wyjścia, no ktoś ucieka przed Morderson, czyli jak gdyby zaczynamy od prawie finału, nie, slashera, do tego mhm. rozmawiamy z fanem horrorów, co nam daje poziom meta i to mnie właśnie rozbawiło. Bo przy poprzednim filmie, przed tygodniem, mówiłeś, że tego ci brakowało, także się spodziewałeś, że skoro no, dostajemy produkcję o fanach Escape Roomów, takich właśnie trochę bardziej mrocznych, strasznych, no to, że powinna tam być taka meta, a tam praktycznie tego nie było, a tutaj no, cały ten film jest niejako właśnie dekonstrukcją slashera bardzo mi się to podobało. Ja bardzo lubię slashery, a że slashery są bardzo często mm, szablonowe. No tutaj mamy nieszablonowe podejście i to było bardzo fajne i czak jest z fajną postacią. Ona pracuje w jakimś sklepie z komiksami, grami, czyli taka nerdowska otoczka. Eee, często odpływa w tych swoich eee, rozmowach, chociaż na przykład no zdaje sobie sprawę, że tutaj mamy brutalne rzeczy, a ona tam całkowicie odjeżdża już na samym początku, jak go pyta, jak wygląda morderca, czy bardziej jak... Nie nie pamiętam, Jason, czy bardziej jak e, e, też nie pamiętam, ten zmaniak maniak kopa, nie? I, mm -hmm. i, i, a to było e, mega zabawne, no, nie? Jak no, to jak to fajne, właśnie. I, i on, i on tak zgupiał, nie? zgupiał, nie wiedział, o co chodzi i ona mu tłumaczy, no to ten z maniak kopa, nie? I, i, I dużo tego typu rozmów jest i to jest fajne. To mi się podobało. Trochę na początku obawiałem się, że te żarty będą za bardzo pojechane, bo już sam początek mamy, jak on bierze ten telefon, włącza go, a ten telefon był wyłączony od dwóch dni i tam mu wali pełno powiadomień, nie? I on te do usuwa, bo chce szybko zadzwonić, nie? Zaraz musi wyłączyć blokadę i musi kliknąć kudeczkę, która jest akurat chyba otwarta, a ona się otwiera, zamyka, otwiera, zamyka. Mamy te napisy, o których mówiłem, czyli martwi opiekunowie, to jest taką, taką czerwoną, wielką czcionką, takie buf, rzucone na ekran, ale tych napisów jest dużo więcej i to są często żarty. Na samym początku trochę się obawiałem, bo one tak wydawały mi się trochę na siłę, jak tam e, robili te pułapki i, i nie wiem, jedna laska kopie dół i pojawia się napis, jest taka chwila pałka, na sekundę. E, dół e, z palami. Później robią coś jeszcze i jest kolejny napis. A mm -hmm. potem e, po, za czwartym razem, e, gdy jest pauza, ktoś ostrzy kijki i pale do wspomnianego dołu. Nie? I, i, I tego typu takich żartów na napisach jest dużo. Gdzieś tam e, okazuje się, że któryś... Mm, z, któreś z ofiar e, przeżyła, no to skreśla nam się liczba martwych opiekunów, pojawia się kolejna, potem przekreśla się dwa razy, pojawia się jeszcze inna. E, także to mnie na początku, tak nie do końca do mnie ten, ten humor, to znaczy trafiał, wiesz, ale się obawiałem, czy nie będzie przesadzony. No, chyba nie był, chyba było, w, chociaż no jest tego dużo, no, to, to jest tego typu film, nie? ale cały ten poziom meta, rozmowy o horrorach, rozmowy o tym, jak to się może potoczyć i to potem, jak reagują jeszcze bohaterowie na na to, gdy już zostaje jej garstka i gdy w zasadzie każdy się włącza w tę dyskusje i, i każdy chce wiedzieć, jak to się zakończy, kto przeżyje, kto zabije mordercę, kto ma szansę przetrwać. To mi się bardzo podobało. Bardzo fajne podejście do slashera. Hmm. Powiem Ci, że ja akurat z tymi napisami i tymi różnymi takimi elementami bardziej technicznymi, nie, sposobu prowadzenia narracji, tymi takimi wtrętami, znaczy, mnie to nie przeszkadzało, nie? dla mnie to było ok. I jak teraz o tym mówisz, rzeczywiście tego jest dużo, ale absolutnie w trakcie sensu mi to w niczym nie przeszkadzało. Za to ja miałem problem z tym pomysłem na samym początku, bo tak sobie pomyślałem, ha, tak śmieszna rzecz, nie, zaczynamy od finału, tutaj nasz bohater jest uwięziony, ten morderca już jest tuż, tuż, no i zobaczymy, co z tego będzie. No i tam się toczy ta fabułka. I powiem ci, że no bo to, to jest jakoś tam oryginalny pomysł i twórcy wycisnęli z niego naprawdę dużo, ale ja jestem zaskoczony, że to, to, to właśnie nie okazało się porażką, że ten scenariusz się nie urwał nagle po 400 minutach, tylko że udało się to dociągnąć do końca i pozostawić przy tym widzów bez poczucia zażenowania, bo totalnie się nie spodziewałem, że oni naprawdę aż tyle z tego wycisną, że ta cała ucieczka, i ten finał przerywany tymi retrospekcjami naprawdę się rozciągnie do tych, nie wiem, 80-90 minut, a tutaj się udało i to właśnie całkiem dobrze, że to rzeczywiście minęło, jak Zbicza strzelił. Humor był w miarę w porządku, bo on w sumie nie był tutaj jakoś... Znaczy niektóre postacie były przerysowane, ale nadal raczej pod kątem tej zabawy w dekonstrukcję slashera, także właśnie to jest tak, tego rodzaju postać, to jest tego rodzaju postać, ale to nie było robione tak no na zasadzie jak w złym slasherze, tylko pod tę całą metanarrację. Mieliśmy naszego głównego bohatera, który też jest tak, tu trochę e, taką środką, e, tu właśnie może być tym naszym, e, ma być tym naszym mordercą. E, tu znowu jest w ogóle spanikowany, e, tu przejmuje inicjatywę i też e, doprowadza do wielu zabawnych dialogów, sytuacji, ale przy tym e, to nie jest jakoś posierzanujące. E, tak, nie ma klacznego, humorniczego takiego, tylko wszystko jest takie w miarę przyjemne i te mrugnięcia okiem do fanów horroru tego jest sporo, no bo. Cała fabuła, te wszystkie żarciki w roli tych napisów, jakieś tam przebitki na tło w tym sklepie, w którym pracuje czak na jakieś mhm. plakaty, właśnie książki, komiksy, figurki, tego typu rzeczy, do tego imiona reakcje, naszych bohaterów. Reakcje tych... Y klientów w sklepie też bardzo często, bo ona tam prowadzi sklep cały czas, sprzedaje, komuś tak. czasami musi przerwać rozmowę i, i komuś wydać resztę czy coś, a, a też czasami się tak wciągnie w rozmowę, że zapomina, że koło niej są klienci któraś reaguje, któraś klientka na to, co się właśnie dzieje, w, co słyszy, o czym mówi, czaknie. No tego jest dużo tutaj, mm -hmm. bardzo a dużo. I na głos, tak. I naprawdę ją zabiłaś. No, no tak, no ciężko, żeby. A co ciężko, zrobiłeś, żeby Nie mówiła na głos. Tak. A jeszcze imiona bohaterów, tak? tych naszych opiekunów na obozie, czyli Jamie, jak Jamie Lee Curtis, nie wiem, Freddy, Nancy, Drew i tak dalej. Jest tutaj właśnie sporo takich mniej lub bardziej subtelnych mrugnięć no właśnie, czyli komedię oceniam całkiem pozytywnie, tę te, te metę też, Fajne. a jak e, zgrozą, grozą, nie? No bo to niby dalej jest slasher. Ej, no fajnie, tylko, że to jest tak, że to, to jest krwawo, on jest w ogóle ciemny, strasznie ciemny film, no niestety, mhm. przy poprzednim mówiłem, że był bardzo jasny, że się działo głównie w dziennie, tutaj się prawie cały czas dzieje w nocy, a to jest HBO GO, czyli zbyt jasno nie jest, a, ale, ale te morderstwa są dość brutalne, wygląd mordercy jest fajny, taka maska z drewna, ten jego broń, to jest taki nóż, maczeta, to taki gigantyczny nóż, gdzie rękoje się z jakiejś dziwacznej szczęki bodajże z jakimiś ostrymi kłami. Fantastycznie wygląda i to jest tak, że ta maska y, zmienia y, zabójcę, gdy ją zakłada, no to jest zupełnie inną postacią nagle. No i, i w tym momencie, no to jest taki właśnie y, slasherowy killer, taki, taki mocny, nie? że jak, jak idzie, to wiesz, że będzie krwawo za chwilę. Że tutaj mhm. gdzieś będzie głowa zreżnięta, tutaj przecież jest, jest moment, gdzie on tam y, nogę w zasadzie obrzyna do kości, uderzając w nią komuś gardło podetnie, komuś obetnie ręce tego jest bardzo dużo, to jest, to jest taki krwawy, krwawy slasher, do tego muzyka też jest niezła pod klimat znaczy jest taka, taka mocna czasami czasami jest to takie pierdyknięcie jak mamy napis, czasami jest dość mocna, a też mamy ten motyw przewodni wzorowany na piątku 13. bo jak ktoś zakłada maskę, no to słyszy to kill, kill, kill kill, kill, kill, kill" nie? Także mhm. to też jest fajne, ja od strony horroru. Znaczy to nie jest horror, którego będziemy się bali, nie? No bo od początku yy, raczej yy, tak, tak lekko do tego podchodzimy, no ale jest krwawo, jest, jest, jest mocny, jest, jest taki mocny slasher. Mm -hmm. mm, no bo też często takie komedyki są po prostu głupawe, nie? I tam w ogóle nie ma grozy. Tutaj rzeczywiście, zwłaszcza na początku, tak? mimo tego przełamywania atmosfery, żartami i takimi trochę slapstickowymi sytuacjami, no to czuć trochę to zagrożenie. I my też do pewnego momentu w ogóle nie wiemy, co jest grane. Te morderstwa są pokazywane też tak, żeby oczywiście postać mordercy była gdzieś tam w cieniu, żeby nie dało się określić jednoznacznie, kto to jest. I też twórcy wynajęli innego aktora do grania mordercy, właśnie osobę bardziej postawną. A no to tak Dzięki... często jest w slasherach. Mhm, ale tutaj to gra podwójnie, no bo z jednej strony, właśnie tak jak powiedziałeś, często jest w przeszerach, czyli ta meta się sprawdza, a z drugiej strony no ciężko jest wyczuć, kto tam może być, nie? W tym momencie, jak początkowo mhm. się zastanawiamy, jak to będzie wyglądało, a potem nawet jak my wiemy, no to to nadal, tak jak powiedziałeś, jest zupełnie inna postać, dzięki czemu, no gdzieś tam czuć trochę to napięcie, gdy ona się zbliża, a pod koniec to bardziej jest takie napięcie Właśnie kto przeżyje, nie? czy schemat e, zostanie mhm. jak gdyby zrealizowany? E, schematyczny slasher, e, czy właśnie zostanie odtworzony tutaj na tym obozie, czy jednak coś się zmieni? I tutaj też e, nie wiem jak tobie, ale mnie te zwroty akcji, e, właśnie w ramach tego wątku, chociażby przeżyćki, Final Girl, e, bardzo się podobały. I samo zakończenie bardzo fajne. Mm. To i jest samochód... dobrze zrobione, bo oni mają wyłożone reguły, od razu powiedziane, ty przeżyjesz, ty nie przeżyjesz, a ty zginiesz, nie? No mm -hmm. i gdy oni o tym już wiedzą, to to pomimo tego, że są normalnymi ludźmi, to, to tak jakby to kupują. Ja wiem, że to głupie, nie? No ale i, i zaczynają się wręc, wręcz między sobą o to sprzeczać i, i gdzieś tam dochodzi do rękoczynów. To jest fajne, jak oni sami chcą przełamać ten schemat, a potem, gdy dochodzi do samego finału, yy, to, to też jest fajne. To jest dobrze mhm. zrobione i też zaskakująco, gdzie zmieniają się rolę tak, tak troszeczkę. Mhm. Dokładnie i też myślę, że e, to by nie zagrało, gdyby nie ta dwójka ciągnąca cały film, nie? czyli właśnie Sam i Czech, e, Sam w tej roli Franz, e, Boże, Frank Ranz, Fran. tak? Mhm którego no, kojarzymy chociaż ja ci powiem, że ja go nie poznałem w pierwszej chwili zupełnie. Ja też go nie poznałem miałem sprawdzić kto to jest bo wiedziałem, że na pewno go kojarzę tylko, że kurczę spędzam pół życia w robocie i nie mam kiedy tego sprawdzić na szczęście ty to sprawdziłeś i mnie tutaj uświadomiłeś, bo to jest ten, ten kudłaty z Domu w Głębi Lasu Dokładnie. ten, który wygląda ja, ja, jak, jak przyjaciel Skubiego i Pimli z Mrocznej Wieży, czyli taki Kingowie też trochę aktor. Mhm no Martiego ciężko zapomnieć nie z domu w głębi lasu, ale tutaj znaczy, trochę się zmienił, ale rysy twarzy jednak robią swoje dlatego człowiek trochę głupie jak go widzi a w czak wciela się Ellison Hunningham, czyli Willow z Buffy po wampirów no Więc... z Buffy, potem jeszcze z American Pie, mhm. a potem jeszcze przez 9 bodajże sezonów grała w Jak poznałem waszą matkę. E, ja bardzo lubię tę aktorkę i ona tutaj też bardzo fajnie zagrała, pasowała do tej roli. Mhm, zwłaszcza, że udało się... E, tak, e, i ukazać tę pasję nie? do grozy, że tak rzeczywiście z jednej strony mhm. no, dostaje telefon taki dosyć niepokojący, ale z drugiej strony jak słyszy, że to jest jak gdyby scena to tak się... To trochę jakby ktoś do mnie zadzwonił z czymś takim. Ja takie... no, no wiesz, jakby ktoś do ciebie zadzwonił i by ci powiedział, że mnóstwo ludzi nie żyje, jest pełno krwi, to pewnie byś tak nie reagował jednak, no ale wiem, ale to fajnie, jako ona tam się jara tym, nie? że o kurde, nie? na obozie są morderstwa i tutaj kolejna osoba zabita, a ona się jara i tutaj kolejne sceny scenariusze i kolejne przykłady wymyśla, a też jest osobą stąpającą po ziemi, nie jest mhm. tak totalnie oderwana, bo przecież kilka razy mu zwracał uwagę, na samym początku on, on mówi, ty, ty się zdasz na horrorach weź mi wytłumacz, co mam zrobić a ona, po pierwsze, masz działający telefon nie sądzisz, że lepiej byłoby zadzwonić na policję? Tak, tak <laughs> i właśnie ta chemia między bohaterem też jest w porządku, bo tam jest też taka trochę sugestia być może jakiejś bliższej relacji, co się ujawnia, gdy tam bohater opowiada o jednej właśnie z jego podwładnych, która mu się podobała, z którą tam chodził w ubiegłym roku i jest masa takich momentów właśnie też no, sympatycznych jak gdyby, gdy się tej interakcji obserwuje. Z drugiej strony, właśnie dla fanów gatunku, te wszystkie teksty rzucane przez Szak, no to jest oczywiście woda na młyn. I tak ciągniemy do końca, i tak już powiedziałeś, finał Ci się podobał. To w tym wyczerpaliśmy temat, praktycznie. No, no, ale no, no to jest krótki film, 80 minut i no i co? No, no, no, to, jest, to jest po prostu inne podejście do slashera. Tutaj nie ma o czym więcej gadać, bo mhm. no, no, nie będziemy tego rozkładać na czynniki pierwsze, bez sensu. To mhm. jest po prostu inaczej, trochę pokazany slasher, z, w pełni samoświadomy, wykorzystujący tę samoświadomość, bawiący się zarówno schematami, jak i technologicznymi. Jak tym, co się dzieje, no, bawiący się samą materią slashera i horroru i jak dla mnie to jest naprawdę fajnie zrobiony film. Mm -hmm. No właśnie ja tutaj... Tylko tak trochę bym uspokoił entuzjazm pod kątem tego, że no to nie jest krzyk, nie? że to nie jest poziom filmu, do którego będzie chę... tak, tak. będziemy chętnie wracać. To jest jednostrzałowy jednak No też mi się tak wydaje. Tytuł. Jednorazowy, jednorazowy film. Ale no jeśli ktoś lubi slashery, wydaje mi się, że to jednak mimo wszystko jest obowiązkowa pozycja. Fajnie no to... to obejrzeć mhm. sobie. Wtedy tak, po prostu to chciałem zaznaczyć, że raczej do tego filmu nie będziemy jakoś wracać, chyba, że po jakiejś dłuższej przerwie tam raz No on kiedyś. też wiesz, on, on nie zrewolucjonizuje gatunku, nie? No w żaden Krzyk sposób, jednak no. był pewną rewolucją. Na nowo wprowadził nową falę slasherów. No tutaj mhm. nie, no to jest film, który z przyjemnością się obejrzy, da nam trochę rozrywki, trochę humoru, trochę frajdy i tyle. Znaczy, z tego pomysłu, który tutaj twórcy mieli, to naprawdę wydaje mi się, że wycisnęli wszystko i naprawdę no, wyrazy uznania wyszli z tarczą, a nie na tarczy. Ostatecznie czego się zupełnie nie spodziewałem, bo naprawdę byłem przekonany, że oni yy, no, zaorzą się w, tak w którymś momencie, że pomysł się wyczerpie w połowie filmu i potem już to będzie takie pitu-pitu do końca, ale nie, rzeczywiście do samego końca poziom się utrzymuje dość wysoki. No i właśnie tak, no, fanom slasherów absolutnie polecamy. Innym fanom grozy, no raczej też. No, jako właśnie taki film na jeden raz, ale bardzo przyjemny. No i chyba tak tym jest. zakończymy, bo do mnie dzwoni skóra. Nie wiem, czy go ktoś go w lesie napadł, czy. <głos> a, a, a jest to letni film dla skóry? Czy to jest letni chyba film jak dla skóry? No nie? oczywiście, oczywiście. Tak. No, jakby musiałby wyjechać do lasu i może oglądać po ciemku. Tak, dokładnie tylko bez dzieci, skóra. Tutaj dzieci jeszcze nie ma, tak? To jest przed obozem, więc dzieci do lasu nie zabieraj na noc. Okej. Okay. No dobra, to dzięki ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję ci również. Polecaj więcej takich filmów. Fajnie się bawiłem. Okej, okay. no to już wkrótce się usłyszymy niedługo. Tak samo ze słuchaczami. Dzięki za dziś i tradycyjnie już klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 15 sierpnia 2014... Boże, co ja robię? Jest, jest, jest. Jest sobota, 15 Boże, sierpnia... jest zaległy odcinek. 2000... Nie no, aż tak za... Chociaż nie. Ja wtedy jeszcze nie nagrałem chyba. lat temu to by akurat. Akurat by chyba przypadało co 6 lat. Tak. O Boże, Boże. Jest, jest, jest. No, fantastycznie. Krótko, szybko na temat i, i ten. I masz podcastik na sobotę. Tylko ja mam teraz kuźwa 50 minut, ty. <ścoughs> Thank you.